W mojej pamięci obrazy krzywe są żywe Nauczyłem się nie żywić urazy, uwagą dziwek Nie leczę problemów, wziąłem wódką i piwem Nie szukam emocji mocnych, doceniam prawdziwe Przeważnie pod prąd, nieważne dokąd idę Życie czasem wbija we mnie szpile jak w koridzie. Nieistotne jak głęboko zran się wyliżę Jedenasty adres w życiu podróżuje jak Gulliver Masz miękkie serce, kraj nie river Mam twardą skórę pod nią, i intencje uczciwe Mówię w twarz prosto, ojebać pantonimę muszę Równowagę, by kroki stawiać na linię i nie Załamywać rąk. patrz o dobre imię W czynie społecznym oczyszczam się na LP z kuzynem Jedyne oczy myślę, krocząc na gilotynę To mieć sosu jak lodu na siebie Janka i lile. Tyle nie sprzedałem siebie i nikogo Zawsze działam dla idei, zostawiam w tyle ogon Co by się nie działo mordko. Będę obok grogo, nie wiesz gdzie mnie znaleźć? Spytaj Misia Gogo. Nigdy nie sprzedałem siebie i nikogo Zawsze działam dla idei, zostawiam w tyle ogon Co by się nie działo mordko? Będę obok grogo, nie wiesz gdzie mnie znaleźć? Spytaj mi Gogo. To jak dwa plus dwa, że będę do bólu szczery Zawsze hardcore gram i chyba nic mnie nie zmieni Gwarantuję, że jak buda pręd, to skleisz Wychowany w subkulturze dealerów i złodziei nie wpadłem w pułapkę jak dotąd, Rapnie dla idiotów, dedykowany blokom. Chyba słychać, że ścierwa mam puszy Z perspektywy lat nawet nie chcę mi się kłócić Zawsze gotowy na ruchy, wielbiciel czystej, oleistej i mięsistej pupy Mierzę wysoko, zakładam duże buty Na drodze długiej głównie u mnie myślowe skróty Pozdrawiam dobrych ziomków i dziewuchy, którzy przeżyli ze mną burze i zawieruchy. Burzę i Wiem, co jest pięć na wysokich obrotach i kidzi wryj, jak życia nie kochasz. Hey, hey.